Nasze poszukiwania, następcy legendy, zawiodły mnie do kraju kwitnącej wiśni, bo to przecież z Japonii pochodzi marka Kubota, a wyraz Kubota oznacza po prostu pole. Ciągniki, które są już lubiane przez naszych rolników, ale czy będą następcą takich legend, jakie pamiętamy z wieku XX, tego nie wiem. W związku z tym pytam pana Jakuba Czerwiaka z Kuboty, czy jest wśród tych ciągników taki model, o którym można byłoby powiedzieć, jest kandydatem, pretendentem do bycia kolejną legendą polskich pól. Jak najbardziej. Tutaj mamy do czynienia z koncernem, który sam w sobie, z racji tego skąd się wywodzi, z racji tego od czego zaczynał, możemy już śmiało nazwać legendą. Ciągniki rolnicze w zakresie mocowym od 50 do 140 koni mechanicznych są od początku do końca produkowane, montowane w Japonii, gdzie za cały produkt odpowiada jeden producent. Mamy swoje silniki, swoje skrzynie, swoje mosty, swoje kabiny, e, także oferujemy docelowo klientowi kompleksową maszynę, za którą odpowiada jeden, e, jeden producent. Jeżeli e, mielibyśmy mówić o następcy: e, legend, z którymi mamy do czynienia tutaj na, na polskim rynku. Do pokolenia naszych klientów się zmieniają, natomiast nie zmieniają się oczekiwania. Klienci oczekują od maszyn przede wszystkim niezawodności. Niezawodność w dużym stopniu będzie tkwiła w prostocie i w mechanice stosowanych rozwiązań. Z tego między innymi słynie koncern Kubota. Model, który w mojej opinii w niedalekiej przyszłości stanie się kultowym modelem, który na pewno będzie słynął z legendarnej e, japońskiej niezawodności. Będzie to model L2501, który tak naprawdę e, po samym wzroście sprzedaży, czy też po wolumenie sprzedaży tego modelu na terenie Polski, możemy tutaj mówić już o tym, że jest to ciągnik, który z powodzeniem w gospodarstwach zastępuje wspomniane wcześniej ciągniki. Jest to ciągnik o bardzo zbliżonym gabarycie. No właśnie, tylne opony, widzę, od 30 chyba się da założyć, bo są na oko identyczne. Na oko identyczne, aczkolwiek nie dajmy się zwieść pozorom. Tutaj w przypadku ciągnika rolniczego z napędem na cztery koła zawsze, jeżeli zmieniamy ogumienie, jeżeli zakładamy jakieś wąskie, niestandardowe pod kątem pracy ciągnika z rozsiewaczem, z opryskiwaczem, zwracajmy zawsze uwagę na obwód toczny kół. Tutaj obwód toczny przodu z tyłem musi się zgadzać, ze względu na to, że załączony napęd na cztery koła bardzo szybko i mocno to zweryfikuje. Jeżeli źle dobierzemy obwody toczne, mogą się pojawiać problemy z całym układem napędowym ciągnika. Ale... No właśnie, bo tutaj przedni napęd, coś co w XX wieku wcale nie należało do standardu, teraz przedni napęd, no to jest konieczność źle się jeździ bez przedniego napędu. To prawda. Przedni napęd to tak naprawdę drugi ciągnik, który daje możliwości zwiększenia atrakcji, zwiększenia uciągu przy tej samej masie ciągnika. Jeżeli już mówimy o przeniesieniu napędu na przednią oś, warto zwrócić uwagę na to, że Kubota jest producentem, który z powodzeniem od początku stosuje w swoich ciągnikach przekładnię kątową. Napęd na przednią oś przekazywany jest poprzez koła zębate, które spotykają się ze sobą pod kątem 90 stopni. Całość szczelnie zamknięta jest w kąpieli olejowej, dzięki czemu nie spotkamy w naszych ciągnikach żadnego przegubu. Tutaj przegub będzie się pojawiał w przypadku większych ciągników ciągników rolniczych, w których występuje amortyzacja przedniej osi, bo siłą rzeczy oś amortyzowana będzie pracowała nam w pewnej płaszczyźnie, którą siłą rzeczy musi przegub niwelować. Niemniej jednak w ciągnikach, w których nie pojawia się amortyzacja przedniej osi, nie ma żadnego przegubu. A jak wiemy doskonale, przegub to pierwsza droga do awarii, aczkolwiek nie możemy tutaj mówić o tym, że przegub jest złym rozwiązaniem. Przegub z powodzeniem stosuje się w wielu różnych urządzeniach. Stosuje się w ciągnikach rolniczych, tylko że z racji swojej konstrukcji przeguby obarszone są e, pewnymi wadami. E... Przegub tak naprawdę stworzony jest do przekazywania napędu w linii prostej. Każdy kąt, z którym będziemy się poruszać chociażby podczas skrętu, jest to kąt, który wpływa nam na ograniczenie mocy przekazywanej na docelowo fizycznie na koła. Trzeba też pamiętać o tym... przegubu. Dokładnie tak. Nawet gdybyśmy te przeguby serwisowali, dbali o nie z fabryczną wręcz precyzją, docelowo po, po jakimś czasie eksploatacji, i będą dawały o sobie znać, będą się najzwyczajniej w świecie zużywały? Takiego zjawiska nie mamy w przypadku przekładni kątowej. Przekładnia kątowa również nie ogranicza nam zwrotności ciągnika, z czym mamy do czynienia w przypadku e, przegubu. Tutaj e, jedyne co ogranicza skręt w ciągnikach rolniczych marki Kubota, to sama konstrukcja ciągnika. Koło jest w stanie wyłożyć się do pewnego momentu podczas skrętu w lewo i w prawo. Ograniczeniem będzie blok silnika, ograniczeniem będzie przód ciągnika i, i sama konstrukcja e, ramy. Niemniej jednak e, możemy tutaj mówić o już legendarnej zwrotności. Ciągniki Kubota słyną przede wszystkim z niezawodności, z niesamowitej zwrotności, a na samej zwrotności ciągnika naprawdę możemy sporo zaoszczędzić. W przypadku przekładni kątowej należy tylko i wyłącznie monitorować poziom oleju w przednim osi aby cieszyć się tym rozwiązaniem najdłużej. No właśnie, gdy Pan powiedział, że należy tylko monitorować, to od razu pomyślałem sobie, że dobra, dobra, póki ciągnik jest nowy, to monitorujemy i to wystarcza, uzupełniamy oleje, lejemy paliwo i gaz do dechy, ale po roku, po dwóch, zawsze jakieś usterki się pojawią. No i teraz pytanie, nie ma maszyn bezawaryjnych, są maszyny łatwo i trudno serwisowalne. Oczywiście ideą i legendą jest to, że za pomocą dwóch kluczy, dziesiątka, siedemnastka, długiego wkrętaka, kombinerek i młotka, jesteśmy w stanie naprawić wszystko albo prawie wszystko. Jak jest w przypadku tej Kuboty 2501? Czy jednak czasem trzeba serwis wezwać? Jest dokładnie tak samo. Ciągniki serii L2 są niesamowicie proste i mechaniczne. Tutaj tak naprawdę, jeżeli mówimy o elektronice, elektryce, to mamy wyświetlacz, który ma zaprogramowany obwód koła i w oparciu o ilość obrotów tego koła w jednostce czasu wyświetla nam prędkość jazdy. Podobna informacja wyświetlana jest odnośnie prędkości wałka WOM. Elektronika... Prędkość jazdy, o, tego w legendach nie było. To nie jest często spotykana wartość w ciągnikach? Doceniamy. Nie jest często spotykana, ale jest istotna. Tutaj Prędkość ciągnika będzie istotna dla większości maszyn, z którymi się poruszamy. Niemniej jednak bardzo istotny parametr, który warto byłoby mieć w zasięgu wzroku, tak jak tutaj w przypadku tego ciągnika. Jeżeli jesteśmy już przy temacie e, awaryjności, czy też bezawaryjności. Wspominałem przed chwilą o przednim moście, wspominałem o jego zaletach. Tutaj japoński producent przy okazji produkcji swoich produktów zwraca szczególną uwagę na to, aby ciągniki w trakcie eksploatacji zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po pozagwarancyjnym e, stwarzały jak najmniej problemów. Dowodem na to e, będzie chociażby tuleja wachliwa na przednim moście, Kubota jest jedynym producentem ciągników rolniczych, który w swoich ciągnikach oferuje możliwość regulacji luzu na tulei wakliwej. E, ciągniki e, często gęsto dozbrajane są e, w różnego rodzaju przyrządowanie, które ma zwiększyć ich funkcjonalność. Między innymi ładowacze czołowe. Przy pracy ciągnika z ładowaczem czołowym należy mieć świadomość, że przedni most dźwiga nam ciężar ciągnika, ładowacza i, i ładunku. ładunku. Dokładnie tak. Czyli tuleja będzie obciążona znacznie bardziej niż gdybyśmy jeździli tak po prostu z kosiarką. Dokładnie tak. I cała ta masa, wbrew pozorom, spoczywa nam nie na kołach bezpośrednio docelowo, oczywiście no nie, no, Na fizycznie... tej tulei długości kilku centymetrów, może dziesięciu i średnicy znowu kilku centymetrów na kawałku metalu. Dokładnie tak. I jeżeli ciągnik jest intensywnie eksploatowany z ładowaczem czołowym, bardzo często, w zależności jeszcze od jakości materiałów, z jakich ta tuleja została wykonana, bardzo szybko pojawia się jej naturalne zużycie, które się będzie objawiało Pewnymi luzami. pewnymi luzami. Dokładnie tak. Co trzeba zrobić w kubocie w momencie, kiedy ten luz nam wystąpi? Dociągnąć kluczykiem numer? Na moje oko będzie to klucz 17. W każdym... 17. To jest przecież nasz ulubiony rozmiar klucza. Dokładnie tak i zawsze w ciągniku gdzieś pod ręką się znajdzie. W każdym razie w momencie, kiedy operator stwierdzi, że takowy luz na tulei wachliwej nam się pojawił, wystarczy wysiąść z ciągnika, po, popuścić e, na tulei wachliwej e, śrubę, która jest do, dociągnięta kontrą, dokręcić śrubę z określonym w instrukcji obsługi momentem obrotowym i mamy luz wyeliminowany ponieważ podczas dokręcania tuleja czopowata wchodzi nam w tuleję czopowatą mamy ten luz wyeliminowany to mi się bardzo podoba, dlatego że to jestem w stanie zrobić ja osobiście sama w tym ciągniku, ale skoro już jesteśmy tutaj przy przodzie, silnik jest dosyć zasłonięty obudową i zasłonięty maską, jak za spalaniem czy w tym kwartale tylko raz tankujemy i w przyszłym kwartale drugi raz wiader koropy wystarczy, ile to to pali można odpowiedzieć w krótkim harcerskim zdaniu: ile wlejemy, tyle ciągnik spali. Natomiast... No, a jak nie spali, to zostanie na przyszły sezon. Dokładnie, tak. Zużycie paliwa nie jest determinowane tylko i wyłącznie przez samą jednostkę napędową. Niemniej jednak, Kubota jest liderem w produkcji jednostek napędowych do 100 koni mocy. Tak naprawdę w tym zakresie Kubota jest największym producentem silników diesla na świecie. Zdolność produkcyjna koncernu w roku 2017 osiągnęła milion jednostek napędowych rocznie. I tak naprawdę sama jednostka napędowa charakteryzuje się już określonymi rozwiązaniami, które docelowo będą się przekładały na redukcję zużycia paliwa. Proszę zwrócić uwagę na samą konstrukcję bloku silnika. To nie jest gładka, płaska powierzchnia, którą szybko, łatwo, tanio możemy wyprodukować. Ta powierzchnia ma charakterystyczne pożebrowanie. To pożebrowanie... Ma w prosty sposób zwiększyć powierzchnię, z jakiej jest odprowadzana temperatura, która jak wiemy doskonale jest wrogiem każdego jednego silnika, ponieważ sprawność jednostki napędowej mierzona jest temperaturą w komorze spalania. Japońskim inżynierom zależało na tym, żeby zwiększyć tą powierzchnię, z której ta temperatura będzie odprowadzana. Kolejna bardzo ważna rzecz w przypadku jednostek napędowych Kuboty jest taka, że Japończycy nigdy nie żyłowali swoich silników. W przypadku modelu L2501 mamy do czynienia z jednostką napędową czterocylindrową, która tak naprawdę coraz rzadziej jest spotykana w tym zakresie mocowym. Ciągnik dysponuje mocą 49 KM Czyli mechanicznych. Czyli tak na ćwierczglistkan będzie chodził? E, dokładnie tak. Ciągnikiem rolniczym nie pracujemy na mocy. Pracujemy na momencie obrotowym. Moc, jak wiemy, doskonale nie bierze się z powietrza, bierze się Bierze się z dokładnie tak, natomiast im wyższą moc chcemy w ciągniku uzyskać tym większe obroty musimy jednostce napędowej zapewnić natomiast bardzo istotnym parametrem jest tutaj moment obrotowy jeszcze bardzo ważny aspekt w standardzie Kubota w każdym jednym silniku montuje wałki wyrównoważające ewenement tak naprawdę na skalę światową z tego względu, że jest to rozwiązanie które tak naprawdę tylko i wyłącznie zwiększa koszty producentowi, równie dobrze można byłoby tych wałków wyrównoważających tych nie stosować, ale Japończycy dzięki temu uzyskują określone korzyści. W bardzo prosty sposób zwiększają żywotność jednostki napędowej. Wałki wyrównoważające kręcą się z dwa razy większą prędkością w stosunku do wału korbowego w odwrotnym kierunku, przez co mają za zadanie odbierania drgań własnych generowanych przez silnik. Czyli kasują wibracje, które powstają w związku z samą pracą wału korbowego. Dokładnie tak. Ma to w prostej linii przekładać się na wydłużenie żywotności pracy samej jednostki napędowej. Czyli jest jednak spora szansa, że ten ciągnik będzie służył nie przez pół pokolenia, ale przez trzy pokolenia. Taka jest wizja tak naprawdę Japończyków. Proszę zwrócić uwagę jak wiele używanych maszyn ściąganych jest z Japonii. Są to maszyny czasami nawet 25 i 30 letnie, które nie dość, że kosztują mnóstwo pieniążków, to dalej są sprawne, dalej pracują często gęsto. Te 30 letnie maszyny nie miały odkręcanych żadnych śrub, czy to na bloku, czy to na, na skrzyni, co, co sugeruje nam, że tutaj nie było nigdy żadnej, żadnej naprawy.